Well i Bad Dream jeszcze nam pobrzmiewa w tle. Cztery minuty pozostały do końca audycji, więc przyszła pora niestety już się z wami pożegnać. To jest zawsze smutny moment w tej audycji, Bo... ale jakby pocieszające jest to, że za tydzień wracamy. A i znowu będziecie musieli albo i nie nas słuchać. To jakby wasz wybór, ale przypominamy wam też, że nasze audycje zawsze wrzucane są na ar do archiwum na naszym blogu altculture.wordpress.com taki taka kryptoreklama, Audycja, <grystanie> audycja numer 3 na blogu. Może pojawi się dziś. Zobaczymy, jak to będzie z naszymi siłami. Ale myślę, że w tym tygodniu trafią obie. Jak najbardziej, zapewne możecie na to liczyć. Um, no i tak, um, jak zawsze, na koniec. To... Stały punkt programu, kolejny. <grystanie> to jest śmieszne, że to jest. Nie mamy tutaj stałego punktu programu, i tak w sumie wychodzi stały punkt programu. Czyli tak naprawdę wszędzie mamy stałe punkty programu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Olka, pozdrawiamy Julkę i pozdrawiamy Kubę, bo wiemy, że oni nas tutaj wspierają tak. i bardzo się z tego tak. powodu cieszymy. Dziękujemy im za to, bo wspierają nas tak naprawdę cyklicznie tutaj, więc pozdrowienia dla nich gorące z całych naszych serduszek. Tak jest. Tak, Przysyłamy wam serduszka. serduszka. Tak, jest tak słodko. No i cóż, przy mikrofonach były z wami Paulina Jaskulska i Katarzyna Dyś. Na koniec zostawiamy was z kolejnym super fajnym utworem, jak zresztą z Każdy każdym. Każdy na naszej playliście. Wiadomo. Dark Star Pin Secure. My wracamy za tydzień w poniedziałek 21.15 Alt Culture na antenie Radiosfera. No a w tej chwili zostaje już tylko powiedzieć wam trzymajcie się ciepło i do, do usłyszenia.